dalszego rozważania? Listu do Rzymian 7 rozdziału od 1 wiersza do 13. Przecież nie. nie wiecie, bracia, mówię przecież, przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albo powiem, za mężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, to wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołóżnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Prze to, bracia moi i wy, umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliście uwolnieni od zakonu, gdy umarliście temu, przez co byliście opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie, nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy, I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez mnie I przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Czy nigdy to właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Apostoł Paweł wyjątkowo właśnie na tym miejscu daje przykład małżeństwa. To nie ma e, równości z tym, co my mamy w liście do Koryntian w pierwszym, siódmym rozdziale. Tam jest inny charakter. Tu chcę pokazać apostoł Paweł, że normalnie w świecie małżeństwa są zawierane i e, sobie ludzie nawzajem Yy, czy to przed stanem urzędu cywilnego, czy przed jakimś kapłanem, wyznają to słowo, że yy, aż do śmierci. Yy, ale pokazując ten przykład, chcę nam wyjaśnić na podstawie tego małżeństwa, że my, tak w oświeciele szóstym, już nie należymy do tego świata. Mamy całkowicie inne obowiązki, I mamy też całkowicie inne prawa. I to jest pokazane na tym przykładzie ziemskiego małżeństwa. To jest bardzo proste. Jeśli w liście szóst, w rozdziale szóstym tego listu napisał po, i to było na pewno przez was rozważanie. Jeśli siódmy wiersz. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Tak to też i w tym wierszu drugim pokazuje nam apostoł Paweł, że ta niewiasta to jest taki obraz na tą, na tą, można powiedzieć, no, nie osobę, ale można powiedzieć ten charakter duchowy, dopóki mąż żyje. To jest, my wiemy, że Apostoł Paweł naturalnie na ten, na ten jak mówię, na normalne małżeństwo pokazuje. Ale my też wiemy, że my należymy do Pana i w tym siódmym wierszu 6 rozdziału chciałbym tylko przeczytać krótko, kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. I to jest w tym rozdziale, on właśnie apostoł Paweł wytłumacza na podstawie małżeństwa nam wszystkim, że jeżeli jakakolwiek to prawo będzie złamane przez jednego lub drugiego, to widzimy, ta osoba, jeśli ona tu żyje, dopóki, ta, czy to niewiasta, czy mąż, jest obojętnie, jest i wyjdzie za kogoś innego, czyli odejdzie od, można powiedzieć, od Chrystusa, to też i wpada w grzech, czyli to nawrócenie nie było takie z przekonania, w sercu, gdyż normalnie apostoł Paweł chce tam, no, nam tu pokazać, że normalnie małżeństwo dla Boga egzyst, egzystuje, aż i któryś z członków e, tego ciała umrze. A więc albo niewiasta, albo kobieta. E, w liście do apostoła Pawła do Koryntian jest tam e, inny charakter. Tam pokazuje nam życie, również wierzących, jak powinniśmy e, e, żyć w małżeństwie, ale również wtedy, kiedy Który hmm, mąż albo kobieta jest hmm, niewierząca. I wtedy my wiemy, tam jest nam pokazane, hmm, można to przeczytać, że jeżeli mąż dozwala, albo niewiasta dozwala, to nie mamy się rozwodzić, tylko z powodu dlatego, że jeden się nawrócił. Ale jeżeli y, y, y, mąż albo, nie, albo niewiasta, czyli kobieta, nie przyzwala i chce się odłączyć, to tam pisze, to pozwól, to zostaw to, to Pan wie, ale jesteśmy od tego zakonu małżeństwa wtedy uwolnieni, tak, może, tak apostoł Paweł to pisze. Tylko chciałbym tu jeszcze wrócić do tego tematu, który podobnie jest tu omawiany, ale jak już mówiłem, aby nam przedstawić, jak Tą odpowiedzialność, jaką my ponosimy, jeżeli przyznajemy się do Pana Jezusa, że wiemy, że On jest naszym Panem i Zbawicielem i na przykład złamiemy to prawo. To prawo przynależności do Jego osoby. W liście do Efezjan 5 rozdziele apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest tą głową tego małżeństwa i że On dał swoje życie za zgromadzenie, za zbór. Można to przeczytać w liście do Efeza, ja chciałbym to dokładnie tu przeczytać. W liście do Efeza w piątym rozdziale to pisze on Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was umiłował nas, przepraszam i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu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 tak też żony swoimi mężom we wszystkim. I potem przychodzi to mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. I tu widzimy też ten charakter, jest, tej, wszędzie chodzi tu o miłość, o miłość do Pana z naszej strony, z naszego kierunku, ale również z kierunku odwrotnie, z głowy na dół, czyli można powiedzieć od Pana Jezusa do nas. Czyli ta więź jest, można powiedzieć, bardzo mocno związana. I to jest trudno, tak muszę powiedzieć, taką wieś z Panem Jezusem po prostu zerwać. Wtedy wpada się w ten grzech, gdyż Chrystus żyje. I to jest ta nasza odpowiedzialność. On nie tak, jak, jak może niektóre religie obchodzą jego śmierć, albo y, i tak dalej, y, ale my wiemy, że y, Pan żyje i jeszcze i drugi raz nie będzie umierał na krzyżu za nasze grzechy. On już to raz uczynił. Tak więc y, widzimy, że nazwać niewiastę cudzołożnicą, prawda, jest to straszne dla niewiasty, kiedy ona zostanie żoną innego mężczyzny. I potem przychodzi to jednak, jeśli mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Tu mówi o tych stosunkach ziemskich, ale my wiemy, że Chrystus żyje, my jesteśmy Jego oblubienicą, prawda? to będzie w przyszłości pokazane, więc my jesteśmy właściwie według tego prawa, co, co ziemskiego opisuje apostoł Paweł, nie jesteśmy do tego związani, nie jesteśmy do tego zobowiązani nawet także my wiemy, że rozwody Bóg nienawidzi w księdze Melechasza, jest napisane nienawidzę rozwodów tak Bóg mówi, to jest dla Niego ohydnością rozwód Więc jako wierząci muszą sobie to zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak łatwo tylko powiedzieć, ja, no, nie zgadzamy się, musimy się rozeźć, bo nie mamy wspólnego tematu czy wspólnego zajęcia. Ale w księdze Malachiasza, to właśnie chciałem to podkreślić, żebyśmy wiedzieli, że nie tylko mówię, ale tak jest. Księga Malachiasza, przepraszam. To jest ostatnia księga Starego temat, Testamentu. I on, powiedzmy... Mm, 2.16. 2.16, dziękuję. 2.16 mówi, bo mówi Pan Bóg Izraela, że nienawidzi oddalania, gdyż ten, kto robi... Okrywa... Nie, to to, to... to jest to? To troszkę inne słowa są, nie? W, ogóle to jest w niemieckim tak. jest e, Scheidung, czyli e, rozwód, prawda, że nienawidzi rozwodów pan. No, ja mam tą Biblię, usłyszyłem, że ona jest trochę inaczej napisana, czy bardziej, ale e, s, s, e, to są nie takie, e, można powiedzieć... To jest to samo, oddalić żonę od... Oddalić, prawda, no, nienawidzi oddalania, tak, czyli... Jak to Żydzi wtedy list rozwodny dawali, prawda, swoim niewiastom. Też Mojżesz na to dozwolił, ale my wiemy, że Bóg ma do tego co inne zdanie. I dlatego też to nie może być tym błogosławionym, gdyż grzech nie jest usunięty, zostaje grzech. I to jest to właśnie w oczach Bożych okropnością i dlatego w tym wierszu czwartym pisze właśnie porównując od pierwszego do, do trzeciego wierszu to ziemskie małżeństwo muszę powiedzieć które też w oczach Bożych jest małżeństwem nawet jak niewierząci w urzędzie stanu cywilnego zawierają małżeństwo i idą, tu w świecie żenią się mąż i niewiasta Prawda? to jest w oczach Bożych małżeństwo to nie jest to, że to nie jest bo są niewierząci To jest małżeństwo w czasach Bożych. I dlatego apostoł Paweł podaje przykład, ale od czwartego wierszu to jest troszkę inaczej. My jesteśmy, można powiedzieć, tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. I to jest to, to można powiedzieć tak w cudzysłowie, to nasze małżeństwo każdego z osobna z Panem Jezusem. To jest może tak trochę e, nie bardzo zrozumiałe e, w dzisiejszej mowie, bo małżeństwo jest e, tak widziane, ale my z Chrystusem jesteśmy tak. Tu pisze apostoł po, jesteśmy, zostaliśmy uśmierceni, czyli wyznaliśmy przez chrzest że należymy do Chrystusa, prawda? I dla prawa przez ciało Chrystusa. Abyście należyli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Czyli tutaj widzimy, że Pan Jezus nie tylko umarł za nasze grzechy na krzyżu i my z Nim w, tej, w tym chrzcie, ale również jesteśmy z Nim wzbudzeni z nim zmartwychwstani, tak można powiedzieć duchowo, oczywiście. Pan też i fizycznie, oczywiście, ale my, jako ci, którzy niewierząci byliśmy, nawróciliśmy się, to żeśmy przez, y, w duchowy sposób y, umarli i zmartwychwstali. Abyśmy w Bogu przynosili owoc. I to jest ten owoc, jest też tak napisane owoc? Ten same słowo? Tak? Bo chodzi głównie o ten owoc, to jest to nasze życie. Trzeba to zrozumieć, że w naszym życiu podmieniliśmy się inaczej. W małżeństwie ziemskim też te dwa, można powiedzieć, te dwa, dwaj partnerzy przynoszą owoc, no na przykład przez dzieci, albo też i inne rzeczy, które w tym czasie prawda, wspólnie robią. Ale tu my jesteśmy w ten sposób zobowiązani. Gdyż bowiem byliście w ciele namiętności grzechów, które się uzniecały przez prawo, okazywały swoją moc w naszych członkach, aby przynosić śmierć owoc. Tutaj też zakon. Oczywiście trzeba powiedzieć, że on pisze też do tych Żydów, którzy byli, niekiedy należeli i znali zakon Stary Testament, ale nawrócili się do Pana Jezusa i on im to wyjaśnia oni to potrafią zrozumieć lepiej jak my nawet o co ten owoc o co tu chodzi prawda? jak Bogu owoc przynieść tak my możemy w naszym życiu Bogu w różny sposób przynosić owoc ale jeżeli nie jesteśmy nawróceni tak jak ludzie w tym świecie niewierzący, to Bogu nie możemy nic przynieść po prostu a ten owoc to jest Chrystus Jezus Prosto. Jego przynosimy Jego przynosimy w uwielbieniu W Słowie Bożym Przynosimy, pokazujemy e, Naszemu Bogu i Ojcu Oto jest Twój umiłowany Syn Który za mnie Czy za nas wszystkich też można i Wspólnie powiedzieć Położył swoje życie, abyśmy byli zbawieni Nie szli na potępienie I Tak, myśmy byli w ciele I ja i wszyscy Namiętności grzechów To nasze ciało do dzisiaj jeszcze istnieje my mamy te namiętności to są różne rzeczy, które można tu omówić my, my, my wiemy, że potrafimy też i coś skłamać, albo coś nie tak powiedzieć, albo też być nieposłuszni dzieci, rodzicom na przykład, prawda? Coś w tym, tak, takie słabe przykłady chcę tylko pokazać, abyśmy zrozumieli że pewne namiętności to, to jest to, że coś nam zostaje co czego nie chcemy tak zostawić całkiem, prawda? Choćby jakieś hobby, albo na przykład, ym, można powiedzieć, no, pewne zajęcia, które nam czas kradną od Słowa Bożego, że nawet od wspólnych zajęć prawda, nas y, troszeczkę tak wstrzymują, bo y, nasze priorytety stawiamy niechcąco możliwie, nawet nieświadomie, na to, co my jesteśmy zorientowali, co, na co się fiksujemy, prawda, na te rzeczy. Ale widzimy, to są te namiętności, które y, y, prawo zakon pokazywał. Dziesięć przykazań. Ty powinieneś, ty powinieneś, ty powinieneś, prawda, y, od, y, y, to, że my nie byliśmy w stanie prawda, nic bez Chrystusa zrobić. Byliśmy po prostu bez tej mocy, I widzimy też na wielu przykładach. Ale to ciekawe w wierszu szóstym. Lecz teraz zostaliście uwolnieni od prawa, gdy umarliście dlatego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Tak, to uwolnienie. My już nie jesteśmy związani z tymi rzeczami w tym świecie, które nas prawda yy, no nas uśmiercały, tak można powiedzieć nie dawały nam tej wolności ale przez to że my umarliśmy dla tego w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha a nie w starości litery, czyli widzimy jak tu prosto jest opisane to wyjaśnienie tego prawa, czyli zakonu zakon wymagał a w Chrystusie mamy tą wolność ale ta wolność, jak apostoł Paweł na innym miejscu Pisze, abyśmy nie wykorzystywali do, do swoich porządliwości. Bo mamy tą wolność, Pan dał nam e, tą możliwość, abyśmy my e, Jemu ze serca służyli. Jemu służyli i też ten owoc, tą, te, te można powiedzieć, te dzieła przynosili e, w tym nowości ducha, nie w stałości litery. To widzimy, ta starość litery to było to co od nas zakon wymagał do czego było zobowiązane choćby nawet dziesięcinę prawda? jeśli ktoś nie dał dziesięciny to łamał zakon powiedzmy a jest wiele rzeczy prawda? <grym> można wymienić bo to jest ta litera ten zakon mówił wyraźnie temu Żydowi jak on ma postępować w życiu to był tak jakby można powiedzieć no, wskazówka na całe życie Ale w nowości ducha to duch pański działa inaczej, prawda? Poznanie jest jeszcze większe i odpowiedzialność coraz większa. I dlatego mamy służyć Bogu nie w stałości litery, czyli w tym zakonie, ale w nowości ducha. Tu nawet podają B Ezechiel, ale drugi list do Korynta, trzeci rozdział. Nie wiem, czy to czy to ma coś wspólnego z tym nawet jak zobaczymy muszę powiedzieć, że trochę jestem słaby w tym tutaj, ale wybaczcie umiłowanie, że was troszeczkę tak wstrzymuję drugi list do Koryntian trzeci rozdział, chciałbym tylko zobaczyć te wskazówki jeśli już jesteśmy przy tym nowości ducha drugi list do Koryntian, trzeci rozdział wiesz szósty On też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu. O, nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. I piąty rozdział, jeśli to też mogę skorzystać z tego, to jest 17 wiersz. Ten bowiem nasz. Nie, przepraszam, tutaj. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie Jezusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stałe stało. stało się nowe. I też oczywiście apostoł Paweł nie tylko w tym rozdziale, ale i w piątym i w czwartym mówi też czy ten zakon jest grzechem. Nie, nie daj tego Boże. Przeciwnie. Nie poznałem grzechu jak tylko przez zakon, bo i o porządliwościach nie wiedziałbym. Gdyby zakon nie mówił nie będziesz pożądał i tak dalej. Czyli widzimy, że to co Bóg stworzył wtedy dla człowieka, co człowiek też wymagał od Boga ten zakon to było święte i doskonałe, ale niestety ten człowiek nie potrafił tego e, spełnić nikt z nas nie potrafi spełnić starego zakonu tych dziesięć przykazań, żaden z nas i to mamy wiele przykładów i w Biblii i z naszego życia, powinniśmy wiedzieć ale my nie możemy mówić że ten Stary Testament to e, e, nie był doskonały On był doskonały. Bóg go uczynił dla człowieka. I może ktoś jeszcze na ten temat coś powie. Widzimy, że y, apostoł Paweł różnymi sposobami musi starać się wytłumaczyć sprawę zakonu, prawa aby, aby właśnie uwolnić człowieka od takiego ciągłego zobowiązania według zakonu bo wielu do dzisiejszego dnia zresztą to jakby jest wpisane w ogóle w, w charakter człowieka że chce mieć jakieś regulaminy, jakieś prawa i jest z tym związany. A ciąg, ciągle mu trudno uwierzyć w to, że właśnie może być uwolniony i być wolny dla Chrystusa. Być uwolniony całkowicie i nie być związany prawem. Ale wiemy, że to nasze małżeństwo, które mamy, to nowe małżeństwo, które mamy w Chrystusie, jak jest też chyba gdzieś napisane że, że chyba w drugim roliście do Koryntian, że zaręczył nas z jednym mężem dziewicę czystą także my już w żaden sposób nie jesteśmy związani prawem, ale jednak ten pierwszy wiersz zastanawia czyż nie wiecie bracia bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem dopóki on żyje Musimy sobie zdać z tego sprawę też, że jednak prawo nas obowiązuje. Te struktury prawa, zakonu obowiązują nas, choćby nawet co dotyczy, być może, że to już było wcześniej napisane, choćby nawet i związek małżeński, choćby nawet i miłość bliźniego, choćby też i zachowywanie się w zgromadzeniu to wszystko też i mówi nam jest pokazane jak zakon mówił na ten temat w liście do Koryntian przecież w 11 rozdziale jest napisane, że niewiasta ma być, ma być uległa mężowi czy mężczyźnie bo tak jak i zakon mówi to nas dalej obowiązuje ta sytuacja dopóki oczywiście żyjemy na tej ziemi ale oczywiście tutaj jest, nie jest mowa o tym, tylko mowa jest o tym, żeby człowiek zrozumiał że jest uwolniony od przepisów prawa. Że jest uwolniony od tego, co nawet brat wspomniał dziesięciny, który dzisiaj też wielu wierzących uważa, że powinno się dawać dziesięciny. No ale na podstawie czego? Także albo jesteśmy w Chrystusie, zakończeni jesteśmy z Chrystusem i y, jesteśmy jakby y, Jego małżonką, albo też jesteśmy dalej związani, może być, tym prawem. I wtedy, tak jak i ten drugi wiersz mówi, złożymy. Nie powinniśmy działać trochę w zakonie, a trochę w Chrystusie. Panie Jezus chce, żebyśmy byli uwolnieni. Ciężko jest człowiekowi, nawet człowiekowi wiary, żyć w wolności ducha. Chciałby postępować i w stalej literze i w nowości ducha. I to jest niedobre. Mamy jednak być uwolnieni i chodzić z Chrystusem w tej nowości ducha i już nie być, może powiedzieć, w dwóch małżeństwach. Czyż nie wiecie bracia, bo mówię do znających prawo? Yy, o jakie prawo tu chodzi? Pierwsza myśl, że może chodzi o Mojżeszowe, natomiast yy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to list do Rzymian, do Pogan, do ludzi, którzy być może mieli trochę tam żydowskich yy, uczestników, ale prawo w W Starym Testamencie pokazuje nam m.in. w księdze Estery, że prawo dotyczące małżeństwa było określone przez króla pogańskiego. I nie przypadkiem tu jest przykład z małżeństwem, który jest uniwersalny zarówno w Starym Testamencie w mojżeszowym prawie, jak i w prawach pogańskich. I właśnie Estera, pierwszy rozdział, 22 wiersz. Gdy królowa waszti zbuntowała się przeciwko swojemu mężowi, na to król Artaxerxes, czy Ahasferosz, w zależności od tłumaczenia, rozesłał listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji napisane jej własnym pismem, do każdego ludu w jego języku, aby każdy mężczyzna był panem w swoim domu. Brytyjka dodaje i zarządzał nim tak, jak mu się podoba. Też w I Możeszowej mamy prawo dotyczące małżeństwa, że kobiety porządliwości będą ciągnęły do męża, a on będzie nad nią panował. Więc tutaj to prawo jest po prostu użyte słowo prawo i myślę, że nie przypadkiem jest dany przykład uniwersalny dla wszystkich praw, gdziekolwiek prawo istnieje, ta relacja małżeńska jest tak samo określana, jeśli jest to prawo tradycyjne. I teraz mamy prostą zasadę, że tutaj dopóki, dopóki żyli, żyliśmy z tym pierwszym mężem, czyli z prawem, to wtedy, gdybyśmy zaczęli żyć tak, jakbyśmy byli pod łaską, no to byśmy byli rozpustnikami. Dlatego, że prawo nie daje takiej wolności, żeby sobie żyć według Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty, co do zasady, kieruje w wielu rzeczach zgodnie z tym, co jest w Zakonie Bożym, ale tam, gdzie jest Duch Święty, tam wolność. Więc w tym momencie dochodzi do takiej sytuacji, jak Pan Jezus powoływał, że jeśli wlejemy do starych bukłaków nowe wino, to się rozsadzi. I po prostu jest to zwyczajnie niemożliwe, żeby taka rzecz miała miejsce. Ale to też jest ku drugiej yy, relacji. Yy, teraz przystępujemy do nowego męża, do Chrystusa Jezusa, bo umarliśmy prawu. I co się okazuje? Okazuje się, że jeśli teraz, jako człowiek żyjący pod łaską, chciałbym sobie trochę z zakonu wziąć, a może yy, sobie wprowadzę zakon, że nie będę jadł wieprzowiny, albo może, że będę wegetarianinem, albo może jakieś inne prawo sobie wprowadzę, y, że będę się modlił pięć razy dziennie. Y, z pozoru takie y, zakony mają y, pozór dobra. Natomiast dla człowieka żyjącego pod łaską są zwyczajnie nielegalne. To jest tak jakby wrócić do starego męża, wykopać go z ziemi i sobie go y, pielęgnować. To jest y, no, bardzo brzydka rzecz, nekrofilia. I teraz w Galacjan jest wyraźnie powiedziane. Z Chrystusem, to jest drugi rozdział, dwudziesty wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, dwa tysiące lat temu został wraz z Chrystusem ukrzyżowany. To już jest po prostu bardzo dawno temu. Żyję, ale już nie ja. No bo moje ciało, moje ja strzezło na tym krzyżu wraz z Chrystusem. Lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował, I wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. Niepotrzebnie umarł Chrystus, jeżeli teraz yy, chcielibyśmy mieszać te dwa porządki. Więc tu jest ważna zasada. Rozdział zakonu od łaski, łaski od zakonu. I to właśnie czwarty wiersz. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa. To jest bardzo ważna zasada. Małżeństwo jest tutaj tylko tłem. Ono nie jest główną treścią, choć oczywiście wszystko, co tu jest o małżeństwie napisane jest prawdą. Natomiast nie chodzi o to, żebyśmy się dogłębnie doszukiwali tutaj nauk na temat małżeństwa, tylko to jest tylko i wyłącznie do tego, żeby podłoże oddzielenia łaski od zakonu dogłębnie zrozumieć. W czwartym wierszu y, czytamy Prze, to, i, prze to, bracia moi, wy umarliście dla zakonu przez Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Tu właśnie jest taki odnośnik, Kolosan 2,14, to jest podobny temat ujęty wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Krótko mówiąc, wcześniej, przed przyjściem Pana Jezusa, był Stary Testament, były właśnie te wszystkie przepisy, które trzymały w jakiś sposób porządek, można powiedzieć, chciały zaprowadzić porządek nad tym ciałem, ale To się nie udało, dlatego Pan Jezus, który przyszedł, wypełnił ten stary testament, ten zakon i ustanowił nowy, który mówi, kto uwierzy w ofiarę Pana Jezusa, ma zgładzone grzechy i nie stanie przed sądem lub przeszedł śmierci do żywota. I po prostu te wszystkie przepisy wraz ze śmiercią Chrystusa, wraz z naszą wiarą w Niego, również umarły dla nas. I teraz właśnie, i też właśnie w innym miejscu, dalej tu gdzieś pisze w tym liście do Kolosan, dwudziesty wiersz. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje. Chodzi o to, że po prostu... My teraz my nie mamy żyć według tych wszystkich nakazów, ale po prostu żyć w miłości dla Chrystusa i czynić tylko to, co Jemu jest miłe, co Jemu się podoba. Po prostu ta miłość ma przewyższać wszelkie zakazy i nakazy. Po prostu widząc to, co Panu jest miłe, to powinniśmy czynić. I o, i o to właśnie tu w tym wszystkim chodzi. W czwartym wierszu jest słowo owoc i chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że to nie jest uczynek, tylko owoc. Jak owoc powstaje w przyrodzie? On wynika z natury i z życia tego, co jest właśnie yy, po prostu podłożem do tego owocu. Jabłoń wyda jabłko, yy, wiśnia wyda wiśnie. Po prostu jeśli mamy wewnątrz życie Chrystusa, Duch Święty w nas działa, to będzie to owoc Ducha. Chciałbym tylko przeczytać z listu do Galacja z piątego rozdziału to, co Paweł pisze na temat owoc albo owoc Ducha. Tutaj Piotr już wspomniał, ale ja chciałbym Przeczytaj tylko te wiersze. Listogalacją, listo piąty rozdział. wiersz 22, to znamy to. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Umiłowanie my możemy jeszcze o miłości, radości mówić tak sobie swobodnie, ale czy o pokoju, o cierpliwości, życzliwości, pytajmy się sami siebie, ja się też muszę pytać dobroci, wiara, łagodność, powściągliwość. Widzimy, że każdy z nas i ja możemy powiedzieć niestety, ja tego nie wszystkiego nie spełniam, bo Bym musiał kłamać, jakbym powiedział, że ten owoc przynoszę dla Pana, nie? Nie przynosimy. I to jest ten właśnie sęk, jak to mówią, w tym całym naszym życiu ten owoc przynosić. Prawda? Oby Pan dał to duchowe zrozumienie. Prawda? To jest ta życzliwość, ta łagodność. To wszystkie cechy, dlatego jak powiedziałem na początku, owoc jest przynosić Pana Jezusa. Bo Pan Jezus te wszystkie cechy spełnił. My ani jednej nawet jeśli mamy w Chrystusie nie spełniamy. Ale możemy to sobie wybrać, które nam są wygodne. Ale czy wszystko jest? I to jest, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć takich tematów do zastanowienia. Daj ojcze łaskę. 190. Daj ojcze